To są informacje Polskiego Radia 24. Ponad 60 tysięcy odbiorców bez prądu. To skutek silnego wiatru. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują niemal w całym kraju. Trwają świąteczne powroty. Policja apeluje do kierowców o czujność i rozwagę. Polskie linie lotnicze LOT nie wykluczają podwyżek cen biletów. Powodem wojna na Bliskim Wschodzie. Minęła 16. Radosław Siennicki zaprasza. Uwaga na silny wiatr. Od północy strażacy interweniowali prawie 1400 razy. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują niemal w całej Polsce. Na Manzowszu i Lubelszczyźnie powalone drzewa uszkodziły linie energetyczne. Bez prądu pozostaje ponad 60 tysięcy odbiorców, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Płaszczyk. Trudno jest teraz ocenić tak naprawdę, ile to może jeszcze potrwać. Zakładamy, że w skrajnych przypadkach kilkanaście godzin. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, te awarie, także kolejne noże mogą się pojawiać, ale trzymamy rękę na pulsie. W związku z niebezpieczną pogodą RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz, a także unikanie parkowania pod drzewami. Ostrzeżenia zaczną wygasać wieczorem. Rozpoczęły się powroty ze świąt wielkanocnych. Ze względu na wzmożony ruch na drogach policjanci apelują o większą ostrożność. Bądźmy po prostu czujni i odpowiedzialni, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z Lubelskiej Policji. Pogoda zepsuła się momentami, jest ślisko, dlatego też dostosujmy prędkość do warunków, jakie panują na drodze. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości od jadącego pojazdu przed nami. Bądźmy skoncentrowani za kierownicą. W razie konieczności róbmy sobie przerwy w podróży. Przominamy także o zapinaniu pasów bezpieczeństwa czy o bezpiecznym przewożeniu dzieci w pojazdach. Od piątku do wczoraj na polskich drogach doszło do ponad 150 wypadków, w których Zginęło 16 osób, a prawie 190 zostało rannych. Wczoraj do tragicznego zdarzenia doszło w małej wsi Dolnej na Dolnym Śląsku. Zginęła 17-letnia dziewczyna, a dwie inne osoby zostały ranne. Jak się okazało, 20-letni kierowca, który spowodował wypadek, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Więcej na ten temat Mateusz Czmiel. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Wpadł do rowu i uderzył w drzewo. Jak powiedziała mi nadkomisarz Agnieszka Goguł, oficer prasowa policji w Zgorzelcu, pojazdem podróżowały cztery osoby. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, 17-letnia mieszkanka powiatu zgorzeleckiego podniosła śmierć na miejscu. Dwie pozostałe osoby, 16-latka i 26-latek, zostali przetransportowani do szpitala. Oprócz policjantów na miejscu pracował technik kryminalny, oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Okazało się również, że dwudziestolatek w ogóle nie powinien siadać za kierownicę. Prowadził pojazd pomimo obowiązującego sądowego zakazu kierowania pojazdami. Mężczyzna był trzeźwy, jednak została od niego pobrana krew do dalszych badań. Mężczyzna został zatrzymany. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Rośnie napięcie w chrześcijańskiej dzielnicy Bejrutu. Wczoraj w izraelskim ataku zginął lokalny polityk prawicowych sił libańskich. Izraelska armia twierdzi, że celem był członek Hezbollahu. Więcej na ten temat Milena rashid Shehab. Zabity Bier był szefem lokalnych struktur konserwatywnej chrześcijańskiej partii sprzeciwiającej się działaniom Hezbollahu. Libańskie media podają, że w ataku drona na budynek w dzielnicy Ain zginęła też żona polityka i jedna osoba, a trzy kolejne zostały ranne. Izrael twierdzi, że uderzenie było wymierzone w członka Hezbollahu, który miał przebywać w mieszkaniu na wyższym piętrze. Świadkowie relacjonują, że mężczyzna opuścił je chwilę przed atakiem. Wojsko Izraela oświadczyło, że jego celem był terrorysta. Rzecznik Izraelskich Sił przekazał w mediach społecznościowych, że doniesienia o Ofiarach wśród cywilów są analizowane, a incydent badany. Oskarżył również Hezbollah o narażanie cywilów poprzez wykorzystywanie ich jako żywych tarcz. W okolicy utrzymuje się napięcie, szczególnie wśród osób, które uciekły z ostrzeliwanych części Libanu i wynajęły tu mieszkania. Krótko po ataku doszło do poważnej bójki ulicznej mężczyzna nagrywający zajście został obrzucony kamieniami. Dotychczas walki między Izraelem a Hezbollahem omijały chrześcijańskie rejony Bejrutu oraz północ kraju, gdzie schronienia szukają uciekinierzy z południa. Ich napływ coraz częściej prowadzi jednak do lokalnych napięć. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena narazi szehab Przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie może spowodować wzrost cen biletów polskich linii lotniczych LOT. Polski przewoźnik informuje, że zawarł kontrakty terminowe z dostawcami, ale im dłużej będzie trwała wojna, tym większe prawdopodobieństwo podwyżek. Rzecznik LOTu Krzysztof Moczulski mówi, że linia monitoruje sytuację. Prowadzimy politykę paliwową, podobnie jak większość wiodących przewoźników, czyli zabezpieczamy się, jeżeli chodzi o wzrosty cen paliwa. Analizujemy na bieżąco sytuację. Jeżeli ten wzrost cen ropy utrzyma się w dłuższej perspektywie czasu, no pewnie nieuniknione będzie pewne dostosowanie cen do realiów rynkowych. Z powodu konfliktu lot musiał też zawiesić rejsy do Arabii Saudyjskiej, Izraela oraz do Dubaju. To były informacje Polskiego Radia 24. Do wieczora w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed silnym wiatrem. Wichur nie należy się spodziewać jedynie na Dolnym Śląsku, polszczyźnie i Śląsku. Tam jednak uwaga na roztopy, a po zmroku także na przymrozki. W nocy na północnym wschodzie kraju popada deszcz lub deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 1 do 4 stopni Celsjusza. Chłodniej w rejonach podgórskich od minus 2 do zera. Radio 24. Słowem wszystko. Sześć minut po godzinie 16. Mam nadzieję, że podobnie jak nam, tu w redakcji i Państwu czas płynie pogodnie, spokojnie, przyjaźnie. Za chwilę będziemy mieć dla Państwa niesamowitą historię. <gry> taka zainteresowana, jak to kłócicie się, a jak wy się zachowujecie, a jakie wyście są. No, to, to jakie? Jak należy, grzeczne, kochane. Chciałam pani pokazać na przykład, jak w policjach jakaś impreza była czyli czy to na miasto jak, wychodziła? Ja nie wiem. Co to... Jak modelka. Tak. Oj, to jest zdjęcie. No. Tak. Różowa jest piżanka. Piżanka. Różowa piżamka. To była piżama party. No. Tak. Elisia mnie przyjęła do tych apartamentów. Tu taki park. Tak, no mamy tutaj bardzo dużo parków. Rybnik jest ogólnie bardzo zielony. Naprzeciwko mieszkania seniorek też mamy bardzo duży park. Korzystają z parku, korzystają ze sklepów przyjmują gości, lubią sobie posiedzieć, pogadać. Kamienica jest wyremontowana, innowacyjnie wyremontowana. W środku cały szkielet kamienicy jest z kontenerów. No tutaj dziewczyny mają okna. E, cała kamienica powstała z kontenerów blaszanych. Przód jest zachowany bardzo tradycyjnie, tak jak kamienica wyglądała wcześniej. Osiem mieszkań komunalnych zostało oddanych w tej kamienicy do użytku rybniczan. No i na dole mamy mieszkanie wspomagane dla seniorów. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, jak cieplutko. Cieplutko Przyjemnie. Panie, przyjemne nie. Bardzo. No, Panie, bardzo miłe. Uśmiechnięte, wesołe. We trzy tu my są, Bo ta Pani to jest nasza opiekunka, no a my te trzy to my tu są w tego pokoju. A no. Może małą kawkę. Mam 88 lat i mieszkałam na ulicy Dworek w Rybniku, zajmując tylko kawalerkę 28 metrów. To było naprawdę małe mieszkanko. Ja wynajęłam mhm. mieszkanie, bo musiałam się wyprowadzić z dużego mieszkania. Ja zostałam sama, mąż mi umarł, syn wyjechał, drugi zginął samochodem, no, 24 lata, to przeżywam strasznie, a nie mogę wspominać, bo... ale poznałam się z Panią Kasią przy chorobie covid -a. W trakcie pandemii jako Ośrodek Pomocy Społecznej prowadziliśmy taki program wsparcia dla seniorów, myśmy robili zakupy, dostarczaliśmy lekarstwa, no i tak, trafiliśmy do felii. Wtedy wiedziałam, że będziemy mieć takie mieszkanie, że będę opiekunem tego mieszkania. Czekaliśmy tak jakby na otrzymanie tego mieszkania formalnie z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej naszego Rybnickiego. I co? I później w trakcie, jak już wiedziałam, że jest to mieszkanie, czekaliśmy też no, trochę na samowyposażenie wyposażenie, bo mieszkanie trzeba było wyposażyć. one stały dostosowane stosowane do osób poruszających się na wózku. Więc to też troszkę trwało, jeśli chodzi o sam zakup i zrobienie mebli. No i w międzyczasie już Fela wiedziała o tym, że takie mieszkanie jest. I dostała propozycję i tylko tak trochę się zastanawiała nad tym. Tak, Zastanawiałam, no bo dopiero jak zobaczyłam go wyposażony i to duże, że będę z, z, z przyjaciółkami poznam, bo wiedziałam, że cztery mają zamieszkać. No i zgodziłam się. Przyjechałam z walizkami. To już felunia jedna babo bo my jesteśmy dwie fele. I witamy się. Mówię, Fela jestem tam, mówi, ja też jestem Fela. No nie, ona my chyba w konia robi. <laughs> nie znałyście się pani? wcześniej, nie? Nie, dopiero nie. my się poznały tu. Ja Bole pracowałam życie. w szkolnictwie administracji. Całe życie? 40 lat. I pięciu dyrektorów przeżyłam. Bole. Jestem do dzisiaj szanowana. Co najbardziej pani doskwierało w tym starym mieszkaniu? Co było takie najtrudniejsze? Samotność. No miałam tu siostry, ale każdy ma swoją rodzinę. Miałam dużo przyjaciół ze szkoły i w ogóle. No ale na co dzień, co dzień i to właśnie tak to jest trudne. A bardzo smaczne. Te też są bardzo dobre, Też nadzielone my sobie tak dogadzamy co wtorek, my już no. powtarzamy, że mamy wtorki. wtorek u seniorek, że, że faktycznie siedzimy Pani sobie... Pani przynosi, tak? No e, zazwyczaj tak, ale dziewczyny też jak wyjeżdżają gdzieś tam na zakupy, to zawsze coś słodkiego jest. One zresztą są bardzo gościnne, więc zawsze, jaki gość przyjdzie, zawsze zostanie poczęstowany czymś słodkim i kawą. No, Mieszkanie otrzymaliśmy w 2021 roku, jako ośrodek pomocy społecznej na nasze potrzeby. Jest to mieszkanie wspomagane, co housingowe. Mamy uchwałę Rady Miasta, która reguluje odpłatność. My, jako ośrodek pomocy społecznej, na mieszkaniach, które posiadamy, readaptacyjne, treningowe, i to mieszkanie wspomagane, my czynszu jako tako nie, nie uiszczamy, no bo to gdzieś tam jest uregulowane. Natomiast wszystkie opłaty, wszystkie koszty związane z utrzymaniem, to jest mieszkaniem, no to ponoszą panie. To jest duże kwota? 253 zł miesięcznie. Nawet gdyby m, ośrodek miał uiszczać czynsz, tak, powiedzmy, po stawkach, jakie aktualnie obowiązują, no to to i tak są bardzo duże oszczędności w stosunku do utrzymania danego seniora w Domu Pomocy Społecznej. Mam ile? 78 lat. Koleżanek. Ja jestem najmłodsza od koleżanek. Pojechałam do Domu Pomocy Społecznej po kartę dużej rodziny. No, a że ja tam stoi ten mój taki elektryczny motorek, bo już źle chodziłam, no, a tam jest taki właśnie piękny korytarz, ja sobie tak pozwoliłam go troszeczkę popchnąć, Rąbnęłam. ja teraz nie wiem, czy w krzesło, czy w stolik taki mały tam stał. No i taki czas, to wszystkie drzwi się zaczęły otwierać, nie? A czego sobie pani życzy, czego sobie pani życzy? Później jeszcze jedna pani, co sobie pani życzy? Ja mówię, pani, co ja bym się chciała zapytać, czy jak ja mieszkam w domu prywatnym, czy ja bym mogła dostać dotację do węgla albo węgiel, bo mam małą emeryturę, to mi ciężko jest. Ona mówi, no to od ileś do ileś jest pomoc taka opała. Ja do Pani przyjadę, spiszemy umowę. No i przyjechała Pani Torfińska do mnie i tak gadamy, opowiadamy sobie. Nie? Ja mówię, no widzi Pani, tak tu siedzę, ja mówię, najgorzej to mi jest tak z myciem podłóg, bo siedzę na wózku inwalidzkim, opa mam z przodu, no i ona tak patrzy na mnie, mówi, a nie chciały Pani iść do takiego mieszkania? A ja mówię, a będzie tam ciepło? Ona mówi, no ciepło musi być, bo jest na gaz ogrzewanie, nie? Ja mówię, no to ja się chyba przeprowadzę. No i tak się stało. Za dwa tygodnie już mnie dziewczyny miały na głowie. Pelusia mi otwarła główne drzwi z Panią Kasią. Przyszłam to Welusia mówi, prosimy, prosimy, prosimy. Nie powiem, że nie byłam zestresowana naturalnie, nie? Pierwsze początki też tak nie... No musi się człowiek zaakceptować, nie? Nie no, Ale się zaakceptowałam i jest, jest okej. Okay. Ja się wprowadziłam, to jeszcze była pani Krysia, nie? To, co jest tutaj na tym zdjęciu. Ale ona miała biodro chore i poszła do operacji i już nie wróciła. A pracowałam w kiosku ruchu. Sprzedawałam gazetki, papieroski i co się dało. Dłu długo pani pracowała. No aż do emerytury prawie. Moje tempo nóg było ograniczone, nie? Wie pani jak kioski wyglądają. Ja tylko tak trzy kroki w tą stronę, trzy kroki w tą i ciąg. No, nie. No. I dlatego jestem taka trochę okrągła i dlatego tak te moje nogi nie są takie sprawne. Ale jak po pracy, to potem miałam duży ruch. Nie? Mm. O, trzeba było mieszkanie utrzymać, trzeba było dzieci zaopatrzyć, trzeba było wszystko. Resztę. Tak się toczyło życie dalej. Nie? Jak jeszcze człowiek umiał chodzić, to było inaczej, bo się szło do tej koleżanki, czy ta koleżanka przyszła do mnie. A dzisiaj to już mało, która umie chodzić, mało, mhm. która. No teraz to tylko jest telefon. Felcia zawsze mówi, że nic nie robię, tylko na telefonie wiszę. Młodzież jest piękna, dzieci są kochane. Jak przychodzą, a jak odchodzą, to się mówią, jak dobrze już poszło. <głosy> w naszym domu na przykład był mały, ale mieszkały co najmniej trzy pokolenia. A w tej chwili to się rzadko kiedy zdarza że w rodzina czy pokoleniowa jest w jednym domu. To się po prostu zmienia. Młodzi ludzie idą więcej w swoją drogą, patrzą za zarobkiem, za pracą. Obiadek, jak ładnie zapakowane. Czy to jest z jakiejś firmy? Tak. To... Kateringowa u nas. I to jest tylko do odgrzania. To jest gorąca zupka. I gulasz. Gulasz, kasza. A Obiady nam przywożą. Każda ma inny smak. Każda wyje co innego. Felusia, smakowały i naleśniki wczoraj. Trzy <głosy> zjadłam. <głosy> Felusia lubi takie proste jedzenie i nie takie. Dużo dodatków nie lubi, nie? Kuski, Śląski, 40 lat robiłam w Rybnickich zakładach naprawczych jako suwnicowa. Taka drobna osoba. Tak. tak, jeździłam maszyną taką dużą, rozładowywałam wagony. Z tym, że miałam blisko do pracy, w nocy do mnie przyjeżdżali do domu, do pracy, jak trzeba było, jak wagony rozładować. Takie kątowniki, czy, czy jakieś tam szyny torowe, no to, to ją musiałam iść na suwnicę, żeby to rozładować z wagonu, nie? No. Bywało, że w nocy pani pracowała. Tak, tak, tak. Przyjeżdżali po mnie, moja teściowa. Ona zawsze pada, czemu oni nie idą po chłopów, a ciebie biorą do roboty? I opadł mamą, bo ją mam wykształcenie suwnicowa. Mam dyplom i wszystko, więc ją ja muszę iść do roboty. No, mój różne dostawałam. Co barburka mogę przynieść? Ja z Panią podejdę. Zobaczymy to wszystko. Każda barburka, jaka była, to zawsze zdobyłam. No, to, to są i złote, i srebrne od tego się zaczęło. I to wszystko za pracę. Tak, tak, za pracę, za pracę. Zawsze w barburkę tośmy mieli takie spotkania i tam były potem dawane medale, różne czy tam jakieś pisemka. Dobrym tak, pracownikom. Tak, no. I dużo długo lat, 40 lat pracowałam. Zaraz otworzę to. O, I tak jeden za drugim. Tutaj są legitymacje. Tak. To jest tak. Polonia Restituta. Tak, tak. I do dostałam za to wysoką emeryturę. Dodatek jest, tak, prawda? Tak. Taka ciężka praca, no, ale lubiła Pani tę pracę? 40 lat robiłam. No, ale lubiła Pani? Tak, ja lubiłam, ja byłam zadowolona, bo to musiałam tylko uważać, żeby mi dobrze zapieli to, co ja mam podnieść no, tak. i przewieźć. Także taka była praca, no i tak, tak to, to 40 lat przepracowała. Miałam dwoje dzieci, syna i córkę. Córka jest teraz na wczasach, a syn jest też coś go złapało. Szedł do pracy i koledzy go znaleźli, jak szli do rano, nie? Tak. a on się tam przewrócił wylew. Ale tak, to pani, to pani przychodzi z tyliska paznokci, więc panie mają paznokcie. No, no, no widzę, e, no widzę. Młodości, no a jak? No, czerwone, takie piękne, <głos> różowe, też bardzo ładne, Bryzjerem, odrywać, nie? Bryzjerem jest moja synowa, także jak coś jest, to zawsze poproszę dzień wcześniej Ja mówię, dziewczynko, obojętnie kiedy przyjdziesz, ale ja muszę być zacy. Każda z rodzin, seniorek, specyficznie podchodziła do pomysłu. Na początku nie dowierzali, no bo to nowe. Wiadomo, że na zachodzie funkcjonuje, w krajach skandynawskich funkcjonuje, no ale w Rybniku było zdziwienie. Rodziny tak trochę podeszły sceptycznie na początku, natomiast każda z tych rodzin przekonała się, że, że jest to coś fajnego, że one też się zmieniły wszystkie, bo, bo one odżyły. Ja to na przestrzeni tych dwóch lat widzę. Faktycznie, no one mówią o sobie, że są, że są trzema siostrami i tak jest, a rodziny nie mają jednej babci, tylko teraz trzy. Córka Felicji przychodzi w odwiedziny, no to po prostu one wszystkie siadają do stołu. Hmm. Widzę też fizycznie, jak Fela się też zmieniła. Gdzieś tam mieszkała sobie na obrzeżach, no tam funkcjonowała sobie w tej swojej tam... No ale małej... ja nigdzie nie wychodziła, pewnie tak, sama. Tak, a tu sama, na targ, no. tu jakaś bluzeczka, tu jakaś hmm. sukienka, nie? Felcia na targu, tu ostatnio po bieliznę nową na targ. także naprawdę... To jest taka mobilizacja, tak. prawda? Bo... ma ładne rzeczy, naprawdę Felusia Mała ma też ładne rzeczy. Tylko ona tak troszkę lubi po i na drugi dzień zaś bierze. O, ta bluzeczka pod spodem, to pierwszy raz widzę za dwa lata. Wziąłeś dzisiaj tabletki? Musiał, ja ją wziąłam. A dzięki. No, ja się da, zawsze da, jej da. pytam, ja mówię, wiesz... Właśnie to jest wartość tego, że pani jesteście razem, bo tak. to My nawzajem się mobilizujecie. Się mobilizujecie. Tak. Tak. Przyjdzie Cześć. coś do paznokci dla jednej, no to już i druga, trzecia. i trzecia, trzecia no. automatycznie no. się wciąga. Nie? Ten ogródek jeszcze tutaj... Przez lato to zawsze sobie robimy takie są. kawuśka. Wiemy, że w każdym pokoju jednak telewizor. No. <laughs> musi być. Tutaj nie było, bo zamysł był taki, że razem jednak tą telewizję gdzieś tam Pani będą oglądać, ale każda co woli co coś innego, więc tutaj telewizor, że tak A powiem. A co Pani lubi, lubi najbardziej oglądać? Seriale tureckie. tureckie. Ma Pani takie Seriala. ulubione? Tam są takie przystojne chopy. <laughs> dla nich Pani ogląda? Nie dla siebie, żeby oczka popaść. <laughs> A Pani co najbardziej lubi? Jakie programy? W no różne, a szczególnie takie z muzyką. Ja potrzebuję muzykę. No śpiewała też. Takie z szukum specjalnie. Jest wydawana decyzja, maksymalnie tutaj mamy na 6 miesięcy na pobyt w danym mieszkaniu. Teraz po zmianie ustawy o pomocy społecznej mamy kontrakty mieszkaniowe, czyli co 6 miesięcy odnawiamy. Dokładnie tak, pobyt jest bezterminowy. Natomiast co 6 miesięcy musi być mhm. dokumentacja odświeżona, odnowiona. Mamy też taką umowę, to jest umowa między nami, że jeśli stan zdrowia się faktycznie pogarsza na tyle, że Pani czują, że już nie dają rady, to wtedy składamy wniosek o miejsce w, w domu. domu Pomocy Społecznej. Bądź być Pani taka sama niezależna? Tak. Byłam, jestem i będę między ludźmi towarzyszyć. Ja ich lubię Kobieta życia, a nie tam no. do gniazda zakończyć. Chce być nie? niezależna. Felusia mówi, no. nigdy nie dałam sobą pomiatać, nigdy nie dałam się zrządzić, zawsze decydowałam ja. Mhm. I ktoś powiedział, a to sobie załóż te... Lokaty. O, robić. lokaty. O, mhm. Powinnaś na lokaty zakładać. Bank, mhm. mój portfel i moje pieniądze to jest ja. Po prostu uważałem, że oni lepiej wiedzą, co nam jest potrzebne. Ale... Ale też są dla siebie wsparciem dużym. Kontrolują się, może hmm. tak powiedzieć, e, hmm. trzeba kupić to, trzeba kupić tamta, gdzie idziesz, o której wrócisz. Wie pani, każdy, kto trochę się orientuje w Rybniku, wie, że tu jest to mieszkanie. Nie wiem, no jest Dzień Kobiet, pan Mirek przynosi po kwiatku, przychodzi rehabilitantka w tłusty czwartek, przynosi pączki o. i siada z nimi, e, czy pielęgniarka siada z nimi i, i jedzą te pączki. Że po prostu obce osoby mają z tyłu głowy, że są takie panie, seniorki, jest takie mieszkanie, nie jest to zwykłe mieszkanie. Odzew jest ogromny i dzwonią, już nawet z samej ciekawości dopytać jak to działa, jak to funkcjonuje że y, bardzo chcą, ale jest jeszcze taki opór, nie? Że ja chcę, proszę mnie mieć na uwadze, mm -hmm. proszę zapisać mój numer, ja będę co pół roku dzwonić, ale jeszcze sobie daję radę w mieszkaniu, mm -hmm. nie? Więc ale ja myślę, że powoli, powoli no to będzie przełamywane po prostu. No, chyba nie ma takiego dnia w tygodniu, żebym nie odebrała telefonu, że, że ktoś jest zainteresowany, żeby czytał, czy to w gazecie mm -hmm. rybnickiej naszej, czy gdzieś widział w telewizji. Jesteśmy pierwsi, znaleźliśmy potrzebę, znaleźliśmy problem i znaleźliśmy rozwiązanie i w tym kierunku na pewno pójdziemy. My jako miasto, jako Ośrodek Pomocy Społecznej odegraliśmy rolę, no dużą rolę, natomiast panie odegrały chyba najważniejszą rolę w tym wszystkim, bo się odważyły, bo zaufały, no nie wycofały się, czy zaprzyjaźnić. Ja myślę, że one już mogą się powiedzieć, że one się czują jakby były rodziną. I właśnie ostatnio jak je odbierałam z, ze szpitala, bo Fela i Marysia były na rehabilitacji stacjonarnej, to dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, jak z nimi rozmawiałam, to a, kurczę, my już chcemy jechać do domu, już tęsknimy za domem. I po prostu wróciłam do biura i mi było tak miło, no. tak się wzruszałam. Mówię, słuchajcie, no, one już mówią, że one chcą wrócić do domu, a. nie? A. Że to jest ich dom. My I... tu mamy takie gniazdko fajne. I tak po prostu rozmawialiśmy w dziale o tym, że, że to jest chyba najlepszy Dowód na to, że nam się udało, bo stworzyliśmy dom i one stworzyły ten dom przede wszystkim, bo myśmy im dali zaplecze i to jest chyba największa taka wartość dodatnia całego tego eksperymentu. To są nasze apartamenta i my tutaj żyjemy sobie jak królowe i wszystkie trzy rządzimy. <śmiech> Bohaterki reportażu to dwie panie Felicje, jedna z nich ma 81 lat, druga 87, jest jeszcze Maria, lat 78. W 2002 roku zamieszkały razem w jednym mieszkaniu, choć wcześniej się nie znały, zamieszkały w mieszkaniu wyremontowanym, czy kamienicy wyremontowanym z inicjatywy władz Rybnika. W tej kamienicy jest osiem mieszkań, dwa tak zwane chronione i jedno z nich zostało przeznaczone dla seniorek. To pierwszy taki projekt w Polsce. Miał nie tylko rozwiązać problem samotności ludzi starszych, także kwestie finansowe, przed którymi często stoją. Na przykład pytanie, kupić leki czy jedzenie. Do tego dochodzą koszty opału czy remontów często starych, zniszczonych budynków. Bohaterki reportażu mówią dziś o sobie. To państwo słyszeli, że są siostrami, świetnie się dogadują, nie wyobrażają sobie życia bez siebie. Dlaczego zdecydowały się na ten szczególny eksperyment? Jedna z nich miała dość samotności i wysokich kosztów utrzymania kawalerki. Druga chciała w końcu żyć w lepszych warunkach. Trzeciej nie wystarczało na ogrzanie domu. Los połączył trzy różne osoby, trzy różne życiorysy. Czy rybnicka idea się udała? Mam nadzieję, że nie mają państwo wątpliwości. To był reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod jednym dachem. Dodam tylko, że co czwarty senior... Mierzy się z izolacją. 36% z brakiem towarzystwa okresowo, a niemal co piąty senior odczuwa samotność. Samotność ma wpływ na jakość życia i zdrowie psychiczne tej grupy społeczeństwa. Reklama. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Reklamie. Polskie Radio 24 Słowem wszystko Jest 16.30 Teraz będzie refleksyjnie Bo Wielkanoc jest źródłem Radości i obietnicy, że Każda śmierć będzie ostatecznie pokonana To święto zwycięstwa życia Ale czy ta prawda przekłada się Na codzienną, wewnętrzną radość Wierzących? Jak w praktyce Pielęgnować chrześcijańską nadzieję? Czy można mówić o teologii i duchowości, radości oraz jak umacniać je w codzienności Kościoła, także na co dzień, nie tylko od święta? Zmartwychwstanie, czy umiemy się nim cieszyć? Dzień dobry, przed mikrofonem Przemysław Goławski, Polski Radio 24. Wielkanoc to czas świętowania, czas radości, także radosnych, rodzinnych spotkań. Okazja do takich wydarzeń, które przywołują radość które w rodzinnym gronie zapraszają do tego, żeby spojrzeć na naszych bliskich, żeby zaczerpnąć właśnie radości z tego czasu. Wielkanoc zaprasza do spojrzenia na nowe życie, także życie i radość w Kościele. I właśnie o tym chciałbym podyskutować razem z naszym gościem, a jest nim ojciec Pacyfik Iwaszko, franciszkanin, rekolekcjonista, który od wielu lat posługuje modlitwą o uzdrowienie. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry Panu, bo to jest dobry dzień. To bardzo radosny moment, kiedy słyszymy się, to jest źródło tej radości w Kościele. Wielkanoc jako źródło wszelkiej radości, także matka wszystkich liturgii. To wszystko właśnie wynika z faktu radości zmartwychwstania. Ale z drugiej strony można mieć wrażenie, że zaraz po Wielkanocy ta radość, która powinna być źródłem wiekuistym i z nieustającym, trochę nam znika i ginie. Jak, proszę Ojca, tej radości nie gubić? Wiem, że Franciszkanie mają ten charyzmat, że o radości mówią dużo i radość jest tym szczególnym wezwaniem, charyzmatem w rodzinie franciszkańskiej. Może tak powiem, trzeba nam spojrzeć na świętego Franciszka jako człowieka duchowego, i co zauważymy? Zauważymy źródło, skąd On bierze radość. Jeżeli pomijamy ten aspekt duchowy, to ta radość będzie bardzo płytka, krótkotrwała. Natomiast, jak popatrzymy na świętego Franciszka, jego rozmiłowanie w Bogu, odnalazł miłość Chrystusa, naj, największa miłość Jego życia, to ta radość, ona będzie trwała nawet, kiedy będą trudności. Święty Franciszek podkreślał wiele razy, że całe sedno chrześcijaństwa to jest wypełnienie obietnicy także tej radości poprzez ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią. To prawda, która jest przekazywana przez Kościół, ale można mieć wrażenie, że ten fakt i ta prawda nie zawsze przekłada się na taką osobistą radość. Czy za rzadko czerpiemy wtedy, kiedy jesteśmy chrześcijanami z tej paschalnej radości? Może to jest taki problem, że za mało kochamy Pana Boga, miłość Boża. Może to być problem, że tej biorzej miłości nie doświadczyliśmy. I to może być tego przyczyną, bo postawię tezę. Prawdziwa miłość daje radość. Boża miłość przynosi radość. I, i też powoła się na taki fragment Ewangelii, gdzie Pan Jezus na ostatniej wieczerzy żegna się z uczniami, mówi im, że będzie cierpiał i zmartwychwstanie, idzie do Ojca i mówi do nich tak, gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście, że idę do Ojca. Czyli tak jakby kluczem radości jest miłość do Boga, tak, tak to widzę. Natomiast kiedy, kiedy brakuje, brakuje miłości do Boga, no to pewnie też ta radość jest taka krótkotrwała i szukamy radości czasami tam, gdzie, gdzie jej nie ma, gdzie jest tylko uda radości. Ta radość jest wielowymiarowa i trzeba na nią spojrzeć znacznie głębiej i znacznie szerzej niż na sam optymizm, bo to jest także rzeczywistość duchowa. Można pewnie mówić o duchowości radości, ale czy radość ma swoje osobne, odrębne miejsce w teologii Kościoła? Jak ojciec odczytuje właśnie takie spojrzenie na teologię radości? W liście do Galatów Paweł apostoł mówi o radości, jako drugi owoc Ducha Świętego. Miłość, radość, na trzecim miejscu pokój, uprzejmość, łagodność i tak dalej. Także to jest związane z, z taką obecnością Ducha Świętego w Kościele, jego, jego działanie. Widzimy, widzimy tak, jak, tak jak każde drzewo, poznajemy... Po owocach, tak samo że w Kościele patrząc na ludzi dopiero po owocach możemy poznać, czy ten człowiek, czy ta wspólnota otworzyła się na działanie Ducha Świętego, czy są to tylko takie kwiatki. Po kwiatkach też ciężko rozpoznać czasami, jakie to drzewo. Tak to widzę, widzę, widzę dzisiaj w Kościół. Rozwiązaniem, aby przyjąć radość, jest przyjęcie Ducha Świętego. To miłość Pana Jezusa, to miłość Boga Ojca. Duch Święty z Ojca i Syna pochodzi. Otworzyć się na ten wymiar duchowy. On jest, ten świat duchowy i świat materialny, one obok siebie, obok siebie istnieją, one się nawzajem przenikają. Dzisiaj jaki człowiek problem ma, że zawęża swoje życie tylko do wymiaru tego fizycznego. Coś, czego nie widzę, Uważa, że to nie istnieje. Tak, to jest pewnie kwestia, której nie możemy w naszym dzisiejszym spotkaniu pominąć. Patrząc na to źródło, mówi ojciec o tym, że to wynika z miłości do Boga. Teologia także dzisiejszego święta pokazuje, że cała ta radość powinna wynikać, wyrastać ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. To jest ta radość paschalna, Gaudium Paschale, ale właśnie jak to odróżnić? To źródło radości od tego, że tak jak się tak zaznacza ten świat nasz codzienny, materialny, zwykły, koncentruje się pewnie bardziej nie na radości, a na optymizmie. Nie na tym źródle, które wyrasta ze zwycięstwa i zmartwychwstania, a patrząc na tu i teraz jakieś wymiary, które po prostu dają nam przyjemność. Czy poczucie spełnienia, czy po prostu sprawiają dobry nastrój. Jak to wszystko podzielać, żeby ta radość nie była tylko taka powierzchowna, ale żeby poszukać jej głębiej, bo czasami możemy się zatrzymać i ta radość jakoś tak przez chwilę jest i także wygląda podobnie często świętowanie Wielkanocy, że jesteśmy radośni przy śniadaniu wielkanocnym, a później gdzieś to gaśnie. I tak mi się wydaje, że dzisiaj ludzie szukają radości w tym świecie, powiem w ciele właśnie, żeby sobie poprawić nastrój, co robią. Bardzo często Coś sobie kupują i są radośni, poprawią sobie nastrój. Pytanie, na ile to wystarczy? Ile potrafią się tym cieszyć? Nastawienie na święta, że tu będzie spotkanie, tu, tu jest radość. Ale to, ile święta trwają? Dwa dni. poniedziałek Wielkanocy nie idziemy do pracy, a za trzy dni już jest... Codzienność. Nie ma stałości. W tym, co doczestem, w tym świecie, jeżeli będziemy szukali radości, jej nie znajdziemy, bo ten świat jest zmienny. A to, co się zmienia, daje tylko łudę. Ludzie często powtarzają, szukają na przykład dalej radości, dalej sobie coś kupują. Jeszcze inni mogą gdzie indziej szukać radości, na przykład portale randkowe, szukanie nowych znajomości, fascynacje. Tu poprawia się nastrój, ale też widzą, że to też jest zmienne. Też, no, te relacje z ludźmi też nie dają takiej stałe radości przychodzi rozczarowanie drugim człowiekiem. Nie tak, jak sobie wyreżyserują, przebiegnie spotkanie. Jest frustracja i jeszcze inni szukają radości poprzez podniesienie właśnie jakiegoś nastroju, szukania jakichś endorfin, wytwarzania adrenaliny na przykład w, w ciele sporty na przykład ekstremalne, po tym jest dobre samopoczucie. To też jest niestałe. Wydaje mi się, że, że kiedy stracimy to, co duchowe przed oczu, szukania tam radości, szukania tam, gdzie jest coś stałego, to będziemy zawiedzeni, ta radość będzie krótko trwała. Będziemy cały czas chcieli to powtarzać. A przez powtarzanie, przez powtarzanie, my się jakoś możemy też uzależnić. Nie będziemy się czuli dobrze, kiedy, kiedy nie uda się jeszcze raz czegoś powtórzyć. Tylko to, co duchowe, przynosi stałość i taką prawdziwą radość. Mieli to święci. To jest bardzo ważna umiejętność, mówi ojciec, że święci to umieli. Skoro to rzeczywistość, którą można w jakiś sposób zgłębiać, to być może bardziej powinniśmy skoncentrować się na tym, żeby się po prostu tego uczyć. A lekcji i okazji jest więcej, bo ta radość paschalna, radość zmartwychwstania to nie jest tylko jeden dzień w roku, ale Kościół naucza, że każda niedziela jest takim małym świętem zmartwychwstania. Może to gdzieś gubimy, może o tym nie pamiętamy i dlatego tylko te święta, te duże święta w Kościele mają szansę, żeby gdzieś tą radość w nas zostawić, ale być może ona nie kiełkuje. Jak ojciec na to patrzy czy wtedy możemy jakieś te lekcje podejmować, żeby o tej radości bardziej pamiętać? Dobrze by było, gdyby te święta rozpaliły w nas taką radość, żeby ona się przeniosła na codzienne życie, na pozostałe dni naszego życia, aż, aż do końca życia. W oktawie witurgii, czyli cały ten tydzień do następnej niedzieli, będziemy czytali o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, o spotkaniach Pana Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami i można zauważyć tam, że każde to spotkanie było dla uczniów takim otwarciem się na radość. Oni rozrodowali się, kiedy ujrzeli Pana Jezusa stałego I y, dlaczego się rozrodowali? Bo mieli z Nim relacje. Oni Go kochali. Y, Pan Jezus. Był największą miłością ich życia. Oni zostawili wszystko. Uczniowie, nawet tak jak Mateusz, spalił most i już nie mógł wrócić do wykonywania zawodu. Był celnikiem. Zostawili swoje rodziny, bo, bo bardzo pokochali Pana Jezusa. Poznali miłość Boga. Bo Pan Jezus pokazywał im miłość Ojca. Rewolucyjne takie nauczanie. Pokazywał, jak Bóg jest dobry pokazywał, że, że trzeba ufać Bogu, że Bóg jest blisko, że Bóg jest dobry, że się troszczy o nas. Oni jakby przy tym spotkaniu z Chrystusem z stałym, to wszystko, co Pan Jezus nauczał, a nauczał o, o nadziei, cały czas nauczał o dobroci Boga, wróciło. A wróciła też, też radość, jaką mieli, kiedy Pan Jezus był z nimi. Poczuć bezpieczeństwa i radość. Spotkanie z, jeszcze raz wrócę, z miłością do Boga, z miłością do Pana Józefa, wnosi radość. Ale czy możemy się tego uczyć? Mówi ojciec, podkreślając właśnie spotkanie z Bożą miłością, co wtedy jeżeli nie mamy takiego punktu, nie mamy takiego doświadczenia, które wprost pokazuje taką radość duchową, bo możemy często nawet w tej przestrzeni świętowania świąt religijnych, gdzie jesteśmy zaproszeni żeby tę duchowość w życiu jakoś odkryć, może nieco ją zaakcentować, że nie tylko ten świat materialny jest istotny, żeby nie zgubić tego pierwiastka duchowego w nas może być tak, że my tę radość też przeżywamy wyłącznie jako akcent, może jako dekorację, jako dodatek, a nie mamy jej pogłębionego przeżycia albo odczucia i nie mamy do czego wrócić, nie mamy do czego się odwołać i stąd może także to nasze przeżywanie chrześcijaństwa codzienne mówiło ci o tym, że to powinno w nas przeżywanie wielkomce zapalić żeby ten ogień w nas trwał. A co wtedy, kiedy takiego punktu zapalnego nie było? Jeżeli cały czas bardziej jesteśmy w rzeczywistości smutku, jakiejś codzienności, trudu życia, a ta radość jest tylko przywdziewana na moment święta, kiedy należałoby trochę tym smutnym nie być. Pochodzimy z różnych domów. Może nie pokazano nam relacji z żywym Bogiem. Bóg jest żywy, to też jest osoba. Może też nikt w rodzinie, czy ojciec, czy, czy matka nie nauczyli nas budowania relacji z Panem Jezusem. Dzisiaj może też mało się o tym mówi, bo to jest taka sprawa oczywista. Jak nie mamy relacji z żywym Bogiem, no to nie ma też spotkania. Nawet jak spotkanie jest w Kościele, to Przychodzimy do nieznanego Boga, bo nie mamy z Nim relacji. A w jaki sposób budować relacje, poznawać miłość Pana Jezusa? Bo On dał za nas życie. Tak jak z człowiekiem, bo On też jest człowiekiem, jest Bogiem i człowiekiem. Ma dwie natury, jedna osoba. W jaki sposób budujemy relacje z ludźmi? Dwa elementy. Trzeba dać czas i trzeba spotkania powtarzać. Powtarzalność i zaangażowanie. Podobnie z Panem Jezusem. Możemy, możemy w ten sposób budować relacje, dając czas na modlitwę i to powtarzamy. Żadne relacje są tam, gdzie spotka się raz w roku z jakimś człowiekiem, czy wtedy jak coś trzeba, załatwiamy interesy. Głębokie relacje to częste spotkania. Warto sobie, warto sobie, jeżeli czegoś takiego nie robimy, to uświadomić i zacząć budować relacje. Wtedy będziemy poznawali miłość Pana Jezusa, nasze serce będzie się też otwierało na Jego, na Jego miłość. Może warto tutaj powiedzieć, jeżeli ktoś nie zna relacji z Bogiem żywym, warto, warto zacząć budować, budować relacje, tak, tak jak buduje się z człowiekiem. Jeżeli to podejmiemy, no to będziemy też poznawać Pana Józa, jego miłość, jego dobroć. Osobę też będziemy poznawali na takim spotkaniu. Żadne relacje, kiedy jest tylko zaangażowanie z jednej strony, nie są pełne. Tutaj ze strony Pana Józa jest stuprocentowe zaangażowanie od nas, od nas miłuje, z miłości oddał życie. Do pełni szczęścia potrzebna jest też druga strona, a tym nasza. I, I tam, gdzie są zdrowe relacje i głębokie, tam jest wymiana. Ja przyjmuję miłość tej osoby, z którą jestem w relacji, dobroć jej i na to odpowiadam. Wtedy jest między nami pełnia szczęścia. i tak widzę, tak widzę, trzeba spojrzeć na relacje nasze z Panem Bogiem. Miłość do Boga daje szczęście i radość. Pisze o tym ojciec w swojej książce Bóg, miłość, szczęście. Tam jest taka myśl zawarta, że wystarczy otworzyć nasze serce, by doświadczyć, że Bóg naprawdę działa. Może właśnie taka Wielkanoc, takie święto, które zaprasza, żeby trochę inaczej spojrzeć na to, co wokół, żeby poszukać źródła radości w tym, co mnie przemija, w tym, co tak jak ojciec zaznacza, Bóg nieskończenie i nieustannie daje, czyli miłość do człowieka. Może wtedy odkryjemy to otwieranie serca, że jeżeli zatrzymamy się na chwilę na tajemnicy Wielkanocy, to to zostanie w nas dłużej i wtedy pozwolimy Bogu zadziałać. Myślę, że cenna uwaga. Warto zwrócić uwagę też na praktykowanie uważności, dobroci, miłości względem ludzi. Nieważne jak to, jak to nazwiemy. Otwarte serce, zauważanie ludzi w potrzebie, praktykowanie takiej miłości, która otwiera Otwiera serce, bo to jest jedno otwarcie. Otworzymy się na ludzi, otworzymy się na, na, miłość, na miłość Pana Boga. Po pierwsze, ręce gotowe do bezinteresownej pomocy, które nie oczekują ani uwagi, ani odpłaty. Dobre słowo też otwiera serce. Dobre słowo może kogoś też postawić na nogi, ktoś, kto jest w potrzebie, w trudnościach. Trzeci punkt, uśmiech na twarzy. Dzisiaj ludzie są smutni, Gburstwo to nie jest Boże. Taka postawa, jeżeli to zobaczymy w kościele, na pewno to nie jest Boże, bo Bóg taki nie jest. Niebo, mówią mistycy, kipi miłością i radością. Nie tylko miłością, ale też i radością. To bardzo ważne zaproszenie i zadanie, żeby trochę tego kipienia radością tego świątecznego spojrzenia zaczerpnąć, zabrać. Dużo podpowiedzi już udało nam się zostawić. Za ich przywołanie bardzo dziękuję. Jest jeszcze jakaś rzecz, o której w czasie świętowania Wielkanocy nie można zapomnieć. Jeszcze jakaś rekomendacja od Ojca, żeby właśnie ta paschalna radość była w nas Nastałem, a nie tylko od święta, żeby to święto zmartwychwstania rzeczywiście ustanowiło fundament takiego bycia radosnym w życiu. Zacytuję tutaj powiedzenie świętego Filipa Neri, a mówił smutny to żaden święty. Hmm. Potrafił nawet radość wprowadzać na przykład kiedy spowiadał ludzi. A powiem taki przykład. Mówi się o nim, że spowiadał jakąś osobę, która właściwie mówiła o grzechach innych ludzi. On zadał tylko jedno pytanie. Czy pani przypadkiem nie grzeszyła nosem? Bo była tak bez winy. Mhm. Ona pytała, jak to się grzeszy nosem? Wtykając nos w nie swoje sprawy. Smutny to żaden święty. A Radość wypływa z naszego zaangażowania w miłość do Boga, bo to, to rodzi świętość, to rodzi świętość, zaangażowanie też można by mówić o, o św. Franciszku, o święty Pio, święty Franciszek napisał. Właściwie podyktował takie napomnienie, traktat o prawdziwej radości, o doskonałej radości. Jeżeli czas pozwoli, to ja krótko zrecenzuję. Można, można nawet w internecie znaleźć ten tekst. Mówi tak, pisze, pisze to brat Leon. Bracie Leonie, napisz, czym jest prawdziwa radość, dyktuje Święty Franciszek. I mówi tak, słyszymy, że... Ktoś wstąpił do zakonu, kto jest bardzo znaczny. Wszyscy profesorowie w Asyżu, arcybiskupi, biskupi, król Francji Anglii, to nie jest prawdziwa radość. Mam taką łaskę wiary od Boga, że uzdrawiam chorych, czynię wiele cudów. Mówię Ci, że to nie jest prawdziwa radość. A co to jest prawdziwa radość? I opowiada Franciszek, może wydarzenie, które miało miejsce, a może nie. Wracamy do naszego klasztoru, do porcjunkuli, ziębnięci, jest zima, lód, sople lodu zwisają z naszych ubrań, ranią stopy, pukamy do furty, a tam odpowiada brat, kto zacz? No ja, brat Franciszek, wpuśćcie nas na jedną noc. A ten mówi, wynoś się. To nie jest po raz to dochodzenia, nie wejdziesz. Bo może był już późno. Jeszcze raz nalegam i słyszę, wynoś się. Ty jesteś człowiek prosty, niewykształcony. Jesteś zupełnie teraz niepotrzebny dla nas. Jest tu czas na stylu, że nie potrzebujemy ciebie. Po raz trzeci, pukamy do bramy. I mówimy, na miłość Bożą przyjmijcie nas na tą jedną noc. W odpowiedzi słyszymy, idźcie tam, gdzie są krzyżowcy, oni się biednymi zajmują i tam proście. I św. Franciszek daje taką konkluzję. Mówi, powiadam Ci, jeśli zachowamy cierpliwość i rozgniewamy się w tej sytuacji, nie wybuchniemy złością, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwe szczęście, zbawienie duszy. Taka prawdziwa radość może być tylko wtedy, kiedy mamy głębokie zakorzenienie w miłości Bożej. Święty Franciszek do syżu. Radość. Najważniejsze zadanie w chrześcijaństwie, żeby jej nie zgubić, żeby widzieć jej źródło w zmartwychwstaniu, żeby potrafić się ucieszyć zwykłym prostym dobrem. Także pomimo trudu i cierpienia, o tym dzisiaj również mówił nasz gość, ojciec Pacyfiki Waszko Franciszkanin, Rekolekcjonista, autor książek, m.in. książki Bóg, Miłość, Szczęście i książki Zaufaj Panu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również za rozmowę i życzę dużo, dużo radości. Dziękuję i do usłyszenia i pięknego świętowania Wielkanocy. Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Mam nadzieję, że są Państwo bezpieczni. Proponuję nasz portal Tak Pogodowo Bezpieczni. Polskie Radio 24.pl. Piszemy o tym, co może Państwa w drodze spotkać, gdzie wieje, gdzie może padać. Ale są też przewidywania, bo nadciąga potężna ulewa od połowy kwietnia mniej więcej. Zostaniemy zalani wodą. Opady o różnej intensywności już od wtorku i środy. Czwartek i piątek będą pod tym względem znacznie spokojniejsze i znowu. Mapy, mapy, na których miejscami nawet fioletowa państwo wiedzą, co to znaczy. Im ciemniejszy kolor, im bardziej fioletowo, tym bardziej zimno, więc kilka pogodowo trudnych dni przed nami. Proszę na siebie uważać. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Przez stulecia architektura sakralna wyznaczała nasz horyzont myślenia o architekturze. Do dziś zachwycamy się francuskimi gotyckimi katedrami czy włoskimi kościołami z epoki baroku. Czy podobny zachwyt potrafią wzbudzić obecnie budowane świątynie? Jaka jest współczesna architektura sakralna? I gdzie szukać sakrum w nowoczesnym budownictwie? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w wielkanocnym wydaniu audycji Przestrzeń, design, architektura. Bożej Prośniewski, zapraszam dziś, kilka minut po godzinie 22. Autopromocja.